Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Policyjny śmigłowiec, funkcjonariusze na linach i kontrterroryści to nie są ćwiczenia. A służby prowadzą akcje na północy warszawskiego śródmieścia. Strażacy nie, nie uporali się jeszcze ze skutkami wczorajszych wichur. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi. Na wschodzie kraju obowiązują alerty. Rekordowo długi lot i obserwacja niewidocznej z ziemi strony Księżyca. Misja Artemis 2 jest już w drodze do domu. Na początek Warszawa i akcja służb w rejonie Ronda Radosława, czyli dawnego Ronda Babka. Ze zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że w okolicy pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób. Na dachu budynku widziali, wi widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych. Wiadomo, że w akcji biorą udział też mundurowi z oddziału Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. A ma chodzić o zatrzymanie osób podejrzanych, o popełnienie przestępstw szczegółów. Jak na razie brak. W Całym kraju służby walczą ze skutkami wczorajszych wichur, a synoptycy nie mają dobrych wieści. Dziś także będzie niebezpieczny. Mocno powieje na Lubelszczyźnie, Podlasiu, a także w części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jest też ryzyko gwałtownego wzrostu stanów wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach. A dotychczasowy bilans działań służb to ponad 3200 wyjazdów straży pożarnej i liczne interwencje energetyków. Na czym polegały prace strażaków? Zdarzenia to dotyczyły usuwania przewróconych, połamanych drzew, z szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów nad budynkach gospodarczych oraz budynkach mieszkalnych. Niestety w wyniku przechodzącego frontu burzowego i silnego wiatru cztery osoby zostały poszkodowane. Przekazał nam rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. Jest też policyjny bilans świąt wielkanocnych na drogach. Od piątku w 183 wypadkach zginęło 18 osób, a 228 zostało rannych. Cięcia wydatków w Narodowym Funduszu Zdrowia nie uderzą w pacjentów, zapewnia rząd. Chorzy obawiają się jednak, że zmiany w funkcjonowaniu świadczeń będą skutkować wydłużeniem kolejek. Nie ma takiego ryzyka, przekonywała w jedynce wiceszefowa resortu zdrowia Anna Kacperczyk. Wyjaśniała, że reforma ma służyć pacjentom. Celem tej całej reformy jest to, żeby pacjent, który potrzebuje badań, otrzymał je szybciej niż otrzymuje dzisiaj, ponieważ już dzisiaj pacjenci również oczekują w kolejce. Musimy ten system udrożnić. Oczywiście priorytetowymi obszarami jest onkologia. No, od 1 kwietnia obowiązuje zarządzanie prezesa nfz które wprowadza zmiany w rozliczaniu badań diagnostycznych. Te wykonane powyżej limitu ustalonego w kontrakcie szpitala z funduszem nie będą już opłacane w pełnej kwocie. Za nadwykonanie NFZ zapłaci tylko część stawki. W aktualnościach teraz pytanie, kiedy poznamy raport Komisji Śledczej, która badała sprawę Pegasusa. Z wcześniejszych zapowiedzi śledczych wynikało, że dokument będzie gotowy na dniach. Pracujemy, zapewniała w Polskim Radiu 24 przewodnicząca Komisji Magdalena Zroka z psl -ą. I dodała, że toczą się również prace nad odtajnieniem jak największej liczby materiałów. To są prace już też na końcowym etapie i będziemy ten raport prezentować. W tej chwili ogromna część materiału pozostaje częścią niejawną. Taka część w takim wymiarze, w jakim będzie mogła być, zostanie Sejmowi zaprezentowana. Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania. Śled, śledczy mają również ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup systemu, przy pomocy którego inwigilowano opozycję. Do tej pory gremium to przekazało kilka zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych. Takie są skutki ataku rosyjskiego drona na autobus miejski w Nikopolu. Postrzelany pojazd wiózł ludzi do pracy, podkreśla minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Rosja celowo atakuje ludność cywilną. To nie przypadek, to ich taktyka. Czytamy w jego wpisie na telegramie. Jest też zapowiedź wnikliwego śledztwa. To są aktualności jedynki. A w nich nie tylko symboliczny powrót na Księżyc, ale początek nowej ery eksploracji kosmosu. Załoga misji Artemis II przekroczyła w nocy rekordową odległość, jaką człowiek pokonał od Ziemi i znalazła się za Srebrnym Globem. Tam przeprowadziła obserwacje ziemskiego satelity i wykonała serię zdjęć. Teraz jest już w drodze do domu. Doktor Tomasz Braciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że dane dostarczone przez astronautów posłużą do przygotowania misji Artemisy 4, która ma wylądować na Księżycu.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 Klimat. Centrum i na wschodzie jakość powietrza jest umiarkowana i dobra, na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 55% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio.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 Jak miło Państwa gościć w domu, albo w pracy, albo w aucie, albo może tam, gdzie Państwo wypoczywają. Tak poświątecznie. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa. Mam nadzieję, że to był dobry czas i przed nami też dobry czas. Rozpoczynamy we wtorek nowy tydzień, razem z czego bardzo się cieszę. Facebookom ukośnik 1, 71, 151. W ten sposób mogą się Państwo do nas odezwać i podzielić się na przykład informacją. A co tam u Państwa dziś na śniadanie, albo na drugie śniadanie, co będzie w pracy? To to, co zostało po świętach, jakiś jeszcze sernik, jakiś mazurek, może jeszcze trochę białej kiełbasy, a dużo zostało? No właśnie, pytam nie bez kozery, bo tym tematem również dzisiaj po godzinie 10 się zajmiemy, ale wcześniej... pory roku. Wcześniej w ten nowy poświąteczny tydzień wejdziemy śpiewająco, dosłownie, bo Melodiada, to taki polski projekt muzyczny, który już zdobył pewną popularność w mediach społecznościowych, to jest śpiewająca rodzina. Mama, tata, dwie córki i i pies. No czy pies śpiewa? Dowiedzą się Państwo i się przekonamy. Natomiast jedno jest pewne, ich motto to muzyka, która łączy rodzinę. Gramy z serca nie z nut. No niby nic nowego, bo niejednokrotnie słyszeliśmy o wspólnym muzykowaniu, na przykład u słynnej rodziny Steczkowskich. No ale tak w ogóle to po co nam takie śpiewanie w domu? Wspólne bycie, wspólne przebywanie to jest coś, czego nam po prostu brakuje. Dzisiaj rodzice zbyt mało czasu właśnie poświęcają na, na to właśnie takie wspólne muzykowanie. I o tym wszystkim dzisiaj opowiemy i to będzie świetny przykład, no bo właśnie ta melodiada u nas już w studiu niebawem. Czy udało się Państwu w trakcie świąt wielkanocnych wyjść na spacer do lasu? Nie? No to jeśli nie, to proszę nas uważnie posłuchać po dziesiątej, bo wtedy dowiemy się, dlaczego warto spędzić czas w lesie, co takiego dzieje się z naszym mózgiem, z naszym ciałem, gdy jesteśmy pośród drzew. A po godzinie 11 no to dopiero będzie wizyta. Wrestołego, aleluja, kochani. Jedz ciężurek, cieszę jeszcze z 40 litrów. Kubuś, odmuchaj, Dobry, taki treściwy. Na, naprawdę, jaka to w Wielkanoc najlepiej smakują. Kubus zjedz łaskę z balszczu białego. Nieżior Beata, czego by tu zacząć? Sałatka nowa babka, kiełbasa, a w sumie i tak wszystko do jednego żołądka leci, nie? No jeśli państwo znają, to pewnie państwo rozpo rozpoznali projekt. Jedyna taka ciotka, czyli Mateusz Gleń będzie naszym gościem, a jeśli państwo nie znają, to y, poznają. Dowiemy się, co ciekawego działo się tam w trakcie świąt i co ciekawego on dalej przyszykuje. Tak, żeby troszeczkę spojrzeć krytycznym, satyrycznym okiem na to, co się dzieje czasem w naszych domach, na klatkach u sąsiadów i, i w rodzinie. To wszystko po godzinie 11.00. Już się nie mogę doczekać tego spotkania, zwłaszcza gdy nawet usłyszałam ten fragment o Wielkanocy, to muszę przyznać, że <śmiech> dwie wypowiedzi pasowałyby do mnie i byłabym bardzo zdziwiona, gdy się okazało, że muszę się do tego przyznać. Czy są państwo gotowi na nową odsłonę w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości? Kto lub co zostało tam dzisiaj ukryte, to zadanie dla państwa. Troszkę niżej jest taka antena, też dosyć dobrze pracuje, z tamtej strony wisi tam nad budynkiem. Pozostaje tylko moment, chwila, zanim to. Czy są z tym zagrożenia jakieś związane? Takie bezpośrednie to chyba Nie. No i jak? Zawsze ta pierwsza podpowiedź jest trudna, proszę się nie martwić, chyba, że akurat ktoś coś tam już połączył i komuś już kliknęło. Jeszcze nie powiem, czy to jest jakieś zjawisko, czy przedmiot, czy wydarzenie, czy może postać. Muszą Państwo sami do tego dojść, będą kolejne podpowiedzi. Ja tylko jeszcze muszę powiedzieć, co dzisiaj mamy dla Państwa, jeśli chodzi o nagrodę. Jest to karta podarunkowa, prezent marzeń o wartości 300 złotych. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń, oferujący vouchery w formie przeżyć. 72 151, przypominam nasz numer sms-owy konkursowy. I teraz tak, żeby formalności stało się zadość, to powiem, że regulamin tego konkursu na naszych stronach długi jest, ale warto przeczytać. I jeden sms kosztuje 2 zł groszy 46. No i co jeszcze? I będą kolejne podpowiedzi. Proszę z nami być, jesteśmy razem do 12.00. Śpiewam Cię, smutek Twój, strach rozcieńczyć chcę Niosę Ci kosz na pociechę jedz Śpiewam czas, każdy dzień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 like the Co Państwu zdarza się śpiewać razem z kimś z bliskim, z żoną, z mężem, z dzieckiem, z babcią, z dziadkiem? Jak to było w Państwa wypadku? Czy to były takie piosenki przyniesione ze szkoły albo na przykład te, które leciały oczywiście w polskim radiu rano czy, czy, czy wieczorem? I zdarza się w ogóle Państwu jeszcze wspólnie z kimś bliskim śpiewać, czy tylko tak solo pod prysznicem? No właśnie, kogo w rodzinie najczęściej słychać i czy uczymy się takich piosenek od siebie nawzajem? mam troszeczkę doświadczenia, że tak muzyczną w życiu. Szkoły średnie, gdzieś tam jakaś szkoła muzyczna. Ja mam takie czasami swoje wymyślone piosenki. Jeszcze jak miałem małego synka, to mu tam wymyślałem czasami jakieś różne takie swoje piosenki sobie tak śpiewałem pod nosem. I uczył pan go tych piosenek? No nie, nie uczyłem go, tylko mu po prostu śpiewałem. A on czasami coś podłapał, a czasami nie. Bo ja to tam nie umiem śpiewać. No uczyli mnie, ale no coś nie, coś nie, nie pykło. Czasem się zdarza. To co się u was w domu śpiewa? To co leci akurat albo w aucie, jak jeździmy właśnie na jakieś długie podróże. Co w radiu leci w sumie? Jakieś perelowskie, tak, piosenki. To kto najczęściej śpiewa? Tata. Nie mama. W samochodzie śpiewa, żeby nam umilić podróż. W sumie ja bardziej słucham. Bo ja swojej muzyki bardziej, ale no. Tata dobrze śpiewa? No fałszuje, ale, ale no, zdadza się, że czasami dobrze dobrze wejdzie. Tak, myślę, że wtedy jest taka przyjemna atmosfera. No głównie śpiewa mama, a my ją uciszamy i jak śpiewa. To śpiewa? Lubię wracać tam, gdzie byłem Już Wodeckiego albo jest taka bardzo... bardzo irytująca piosenka Jakaś coś tam o mimozach i jesieni? Coś, coś takiego Jak śpiewa coś innego, to dołączam no właśnie teraz szłyśmy i występował taki zespół muzyczny. Ja zaczęłam podśpiewywać. Często śpiewam, ale z uczniami w szkole. Bo jestem nauczycielką języka niemieckiego, ale lubię, z dziećmi bardzo często śpiewam. Szczególnie w tych małych grupach wiekowych, takich klasy 1-3. Często wykorzystuję muzykę na zajęciach języka niemieckiego, ponieważ bardzo trudno jest z takimi dziećmi pracować. Często włączam śpiew, bo w ten sposób uczymy się. Muzyka chyba dodaje taki power. Tak. I one chętnie się uczą wtedy niemieckiego? Bardzo, bardzo chętnie. Jednak muzyka... Ma świetny wpływ na nie. To lubię polskie zespoły. Kombi, manam, to są takie może z moich, nie wiem, lat młodości. Też lubię na przykład Malinowy Król, bo te, tę muzykę lubił mój tata i pamiętam, jak się golił, śpiewał. Także wszystko, co polskie, jest dla mnie bardzo ważne. Wspólne bycie, wspólne przebywanie, to jest coś, czego nam po prostu brakuje. Dzisiaj rodzice zbyt mało czasu właśnie poświęcają na, na to właśnie takie wspólne muzykowanie. Muzyka i wspólne przebywanie jak najbardziej. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłam już. No właśnie, ja na przykład tę piosenkę lubię śpiewać. Tak, Zbigniew Wodeckim miał takie piosenki, że to rzeczywiście wchodzi w ucho i pięknie się razem śpiewa. Coś tam pani mówiła o Malinowym Królu? No to proszę, proszę. Mogą państwo śpiewać. To co Urszula i, I słuchacze radiowej jedynki, a już niebawem u nas e, będzie rodzina, śpiewająca rodzina. Ciekawa jestem, czy państwo do nas dołączą. A teraz proszę bardzo Urszula ze słuchaczami radiowej jedynki.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 Zapraszamy, jedynka to jest radio, autopromocja, pogoda. No wieje, wieje. No i będzie wiało. I drodzy Państwo, to jest taki ten element dzisiejszej pogody, która nam trochę życie utrudnia, prawda? No utrudnia. No i dzisiaj ten wiatr wieje tak, do 45 km w całym kraju. Porywy mogą dochodzić nawet na wschodzie do 65 czy do 70, a w górach to nawet ho, ho, ho może wiać do 100 km na godzinę. I to jest rzeczywiście coś, przed czym synoptycy dzisiaj ostrzegają. My również proszę uważać, bo z tego co wiemy, to strażacy w ciągu tych ostatnich dwóch dni mieli naprawdę sporo roboty i ten wiatr, który cały czas wieje, życia jeszcze im nie ułatwia, więc my też musimy być czujni i ostrożni. Poza tym to całkiem ładna pogoda, ale nie wszędzie, przede wszystkim na wybrzeżu i na zachodzie kraju i na południowym zachodzie, czyli lewa połowa naszego kraju, tak można powiedzieć, w słońcu, natomiast ta druga, prawa połówka, to jest zdecydowanie więcej chmur, może też popadać deszcz, no i ta temperatura też nas nie rozpieszcza, bo na nie raptem 4 stopnie, na Podlasiu 2, 5 stopni, w centralnej części 9 stopni, na zachodzie tam gdzie więcej słońca cieplej 12-13 stopni. Co z ciśnieniem? Troszkę w górę, w południe w stolicy 1003 hektopaskale, a teraz słynna Białowieża, województwo podlaskie oczywiście i pan Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W Puszczy Białowieskiej mamy już wiosnę. Zrobiło się cieplej, na drzewach pojawiają się liście. Dzisiaj jest bardzo ładnie, mamy tutaj nawet słońce. Miejmy nadzieję, że będzie z każdym dniem coraz cieplej i wiosna wróci tutaj do nas na dobre. W Puszczy Białowieskiej jest zielono, tak jak wszędzie, ale trzeba zwrócić uwagę na inne kolory. Mamy tutaj mnóstwo ciekawych kolorów, typowych właśnie dla wiosny. Spacerując po lesie możemy się natknąć na małe, czerwone, wczesnowiosenne grzybki przypominające miseczki. Posiadają piękny, czerwony kolor i możemy je zobaczyć tylko wiosną. Na dnie lasu znajdziemy kwitnące zawilce. W puszczy są zarówno białe, jak i żółte, fioletowe przylaszczki, a także czosnek niedźwiedzi. Oprócz zapachów i dźwięków mamy yy, też kolory. A dźwięki to przede wszystkim żurawie, to przede wszystkim lecące gęsi oraz śpiewające ptaki, które wróciły do nas po zimowej nieobecności. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Puszczy. Jest piękna o każdej porze roku, a wiosną wyjątkowo. To prawda, Białowieża, Puszcza Białowieska, przepięknie tam jest o każdej porze roku. No i warto pójść na spacer do lasu. Tak jest. Jeśli chodzi o puszczę, to też odwiedzamy i więcej o takim wątku leśnym, drodzy Państwo, po godzinie 10. Cztery pory roku!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 It's good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 It's a beautiful.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 Dobrze, teraz muszę się wybić z tamtej tonacji. No dobrze, dobrze. Najwyżej będzie kompromitacja, ale spróbujemy. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała mieszkała kaczka, kaczka, kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, proszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, Poproszę mleka, pięć deka. Z apteki poszła do praczki, Kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, A nikt tę kaczkę gdzieś kopnie. Wznosiła jaja twardą Śmiało, śmiało. I miała czubek z kopardą, A przy tym na kurkaczkom. Przesała się wykałaczką. No brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Wielkie jestem przekonana, że słuchacze nasi też teraz mm, klaszczą. Dlaczego akurat wybrałam tę piosenkę na no, powitanie was? Zaraz y, państwa przedstawię. Dlatego, że wydaje mi się, że z mojego pokolenia to jest jedna z tych piosenek y, i w ogóle piosenki z filmu y, pana Kleksa, które po prostu wszyscy znają i, i niejednokrotnie śpiewa się ze swoimi dziećmi czy nawet z rodzicami. A w studiu w Krakowie, bo jak państwo słyszą, mamy minimalne opóźnienie w studiu w Krakowie, śpiewająca rodzina Edyta Mastek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł Mastek, tata, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, za Katarzenię, trochę przeziębieni, ale jesteśmy dzień dobry. I dwie córy, Zosia Mastek i Helenka Mastek. Cześć dziewczynki. Dzień dobry. Dzień dobry. A nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy was mhm. znają, to powiedzcie dziewczynki, ile macie lat? Ja mam 11. Zosia, Zosia. Helenka, mhm. powiedz Helciu, ile masz? Helenka, ile Sześć. masz lat? Sześć lat. Sześć. Helenko, to pierwsze pytanie do ciebie. A ile miałaś lat, gdy zaczęłaś śpiewać? Co było wcześniej? Chodziłaś czy śpiewałaś najpierw? Miałem chyba... No, ile masz lat? Tak? Wiesz, czy nie? Miałem dopiero chyba trzy. Tak było, mamo, droga? Wcześniej, wcześniej już śpiewała, wcześniej mamy takie nagranie, jak leży sobie w łóżeczku, jeszcze nie umiem mówić, ale już śpiewa. śpiewa. Moja mm, mama super jest! No super, śpiewająca rodzina, czyli mama, tata, dwie córki i pies podobno, pies dzisiaj z wami jest czy został w domu? Nie. Został w domu. Został Ze względu w domu. bezpieczeństwa Krakowian Rozumiem. zostawiliśmy. Go w domu. Melodiada to wasz projekt muzyczny, który zdobył już sporą popularność w mediach społecznościowych. Kiedy go wymyśliliście? Wtedy, kiedy pojawiła się na świecie pierwsza cura? To znaczy, może tak, my śpiewamy, że tak powiem, od zawsze. Gdzieś tak lubimy to robić. Ja z racji tego, że jestem muzykiem, żona też dużo śpiewa. Ta muzyka zawsze była u nas w domu obecna, no a potem pojawiły się córy. No i one nie protestowały na początek, a potem właściwie to chciały. I, i jakoś to... Jakoś to mm, popychaliśmy. Natomiast no, faktem jest, że to zaczęło się tak krystalizować w sensie naszej działalności takiej w social mediach. No to jakieś pół roku temu po prostu stwierdziliśmy, że a dlaczego nie? Zaśpiewamy 11 listopada pieśń patriotyczną "Wojenko, Wojenko". Dzieci akurat umiały, bo, bo, bo, bo w szkole panie uczyły. I, I tak poszło. Po I tak się zaczęło. I tak poszło i tak się zaczęło. Tak, i nazwa Melodiada w sumie też wtedy została wymyślona, tak. bo jak to się tak zaczęło rozrastać bardzo szybko, więc stwierdziliśmy, że musimy coś fajnego znaleźć, żeby przedstawić nas, bo my rzeczywiście jesteśmy no, taką melodyjną rodziną, Niby familiada, ale niebo od melodii, więc tak jakoś powstała ta nazwa. Wymyślił ją nasz szwagier. Także tutaj była wspólna, wspólna taka decyzja co do nazwy. No i myślę, że fajna nazwa. Słuchajcie, niejednokrotnie o tym się mówi, że na przykład w szkołach za mało uczą śpiewania. To pierwsze podstawowe pytanie. Co wam daje wspólne śpiewanie? O... Znaczy, nie chcemy oceniać... Nie, nie oceniamy. ja pytam szkołach, o was. Pytam o wasz projekt, o waszą my, rodzinę. My lubimy to robić, może w ten sposób. Lubimy to robić, jakoś to tak wychodzi z, naturalnie. No cóż, no, cieszę mi się tym, co trwa. Zdajemy sobie sprawę, że może kiedyś się okazać, że może dzieci powiedzą, że nie, albo nam przestanie się to podobać. Zobaczymy. Natomiast teraz jest nam bardzo miło, że, że, że, że słuchacze nas słuchają. Jest nas, bardzo napędza nas i bardzo cieszy nas każdy taki gest akceptacji. Natomiast no, mamy takie swoje swoje, sw swoje spojrzenie, żeby, przynajmniej ja, staram się pisać piosenki takie dla dzieci proste o dobrym wychowaniu, o takich najprostszych rzeczach podane. to Skoro już to padło, to zaprezentujmy to naszym słuchaczom, o czym na przykład może być taka piosenka. Bo gdy mówię dziękuję, każdy się dobrze czuje. Bo dziękuję to kluczyk, co kultury nauczy. Bo dziękuję, nie kopie i nie gry. O właśnie, i to jest próbka jednego z tych utworów, o których pan wspomniał. Ale panie Pawle, ja dopytam. Nie chodzi mi o to, co wam daje to, że w tej chwili macie taki projekt Melodiada i że coraz więcej, mhm. tysięcy osób was obserwuje, bo zanim, jak sami powiedzieliście to, dopiero trwa raptem kilka miesięcy, zanim to powstało i to się tak, że tak powiem, skrystalizowało w taką formę, to śpiewaliście od wielu, wielu lat. Co wam daje wspólne śpiewanie? Radość. Spędzanie, Radość wspólne i poczucie, czasu. Tak, spędzanie wspólne czasu. Tak, spędzanie wspólnego czasu z dziećmi. Tak. E, jak Trochę ją wyciągamy taki... od właśnie gdzieś tam tej telewizji, nie wiem, Komputerów. telefonów. Mhm. Tak, dokładnie, jesteśmy w stanie to zrobić, bo przyciągamy ją tą, tą muzyką. One też bardzo lubią piosenki dziecięce, bardzo lubią. I jak rzucamy hasło, że śpiewamy... Właśnie kaczkę, dziwaczkę to one bardzo chętnie właśnie z nami współuczestniczą w tej, muzy w tej muzyce, więc to jest dla nas ogromna właśnie radość, że one mogą spędzać z nami wspólny cza wspólnie czas. No i jest to też taka realizacja pasji moich mojego męża no i gdzieś tam próbujemy je wciągnąć. To ich w razie się udaje. Mama, bo... zatrzymaj się. <laughs> Wydaje mi się, że ta radość chyba jest najważniejsza Co dziewczynki sądzą? Co takiego fajnego dziewczyny Czerpiecie z tego, że śpiewacie Troszkę się wygłupiacie z rodzicami Zosia Chyba zabawa, najwięcej zabawy I radości Nam to sprawia Ale ale nie jest tak dużo, ciągle się mylimy no, Tak, ale... ale w większości zabawa Ale no to te tak, pomyłki ciągle myli, bo jest malutka jeszcze Ale te pomyłki to <głos> są To są świetne, bo ja doskonale wiem, że jak my się Na przykład tutaj w radiu na żywo pomylimy, to słuchacze To kochają i wydaje mi się, że to Momentami takie pomyłki mogą być e, Urocze. Dziewczynki pewnie jeszcze Tego nie doceniają, ale chyba rzeczywiście Ten wspólnie spędzony razem czas Gdy później kiedyś pójdą w życie dorosłe To będzie coś, co, co na pewno Będą wspominały o, um, Uważamy, że tak. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest inwestować swój czas w dzieci. W dzisiejszych czasach myślę, że to jest takie trochę zapomniane, że, że warto z tymi dzieciakami spędzić ten czas, no bo nie wiadomo, ile tego czasu mamy. No. To jest inna sprawa. Skoro już tylu macie obserwujących, tyle osób już mm, obserwuje i ogląda i słucha jak śpiewacie, czy już zauważyliście, macie taki odzew od innych rodzin, że dzięki za pomysł, my też coś wspólnie razem spróbujemy pośpiewać, nawet jeśli nie ma w rodzinie, tak jak u was, osoby, która potrafi grać. No bo przecież a capella też można śpiewać. Y, można, oczywiście, że mamy. Cieszymy się, dziękujemy y, tym wszystkim państwu, którzy odzywają się do nas w jakiś sposób i y, y, y, bardzo nas to, w kolorze mówiąc, nakręca y, pozytywnie do tego, żebyśmy dalej to robili. Y, mamy wiele odzewów całego świata. Gdzieś tam mm -hmm. z Ameryki, gdzieś tam z Azji, z Australii, z Argentyny. Ludzie odzywają się i po pierwsze y, przybliżamy troszeczkę kraj, Polskę. Mm -hmm. Druga sprawa... Naszą twórczość. L, ludzie mm -hmm. też piszą, tak. tak. Ludzie też piszą, że czasem y, my realizujemy to, czego nie, z, oni nie zrealizowali u siebie w swoich rodzinach. No to jest szansa, żeby spróbować. Nigdy nie jest za późno, żeby to zrobić, żeby się z dzieciakiem i zaśpiewać wspólnie, prawda? Czyli krótko mówiąc jesteście takim dobrym wzorcem, ale jeśli ktoś sobie w cudzysłowie odpali wasze utwory, to też może oczywiście razem z wami pośpiewać, czyli tak do was wirtualnie dołącza, prawda, czyli to jest też istotne. Jasne. Ale o tym propagowaniu tej naszej polskiej twórczości i tych piosenek, które niektóre już może są zapomniane, a warto, żeby jednak mimo wszystko te kolejne pokolenia znały na przykład właśnie Kaczkę, Dziwaczkę albo inne, to o których wspominaliście wcześniej, patriotycznych piosenkach czy na przykład Legionowych. Bardzo y, Wam dziękuję. Zapytam jeszcze, czy to y, jest tak, że macie y, świadomie próby, czy po prostu to śpiewanie u Was tak y, po obiedzie, w niedzielę y, spontanicznie wyskakuje, czy jednak jakiś obiedzie. reżim, czyli nie ma reżimu, raczej wszystko spontanicznie, tak? No czy zdajemy sobie sprawę, że, że no, z dziećmi nie można y, wymusić niczego, tak, trzeba się promować robić, to. Tak, nie możemy Natomiast... robić standardowych prób, bo no tak. to by nie wyszło tak naprawdę. To tak. no, by było bardzo szybko zmęczone. Czyli krótko mówiąc, czekacie. mamy na... po prostu hasło, coś, y, y, śpiewamy, mm -hmm. tyle, ile damy radę, to robimy. I robimy przerwę. No to tak I jak wtedy mamy. Wtedy Zosia bardzo... i Helenka tak. dołączają. A do tego wszystkiego mama Edyta i Paweł, tak. tata, mm, bardzo dziękuję. No to na zakończenie próbka troszeczkę czegoś innego, niekoniecznie dla dorosłych, a nasi goście to rodzina, która tworzy projekt muzyczny Melodiada. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Cześć, To jest radio.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 to jest radio. Autopromocja. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz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 Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim uwaga pomiędzy węzłami Bochnia a Targowisko. Niedaleko miejscowości Kłaj na kilometrze 449 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Krakowa. Cały czas utrzymuje się tam dość spory korek. A zdecydowanie wolniej jedzie się także nieco dalej pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów oraz pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w stronę Katowic a czwórka zakorkowana jest także w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko z Gorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A spory ruch, właściwie także duże spowolnienia i korki obserwujemy również w województwie lubuskim i na a na wysokości Świecka w stronę Berlina i autostradzie A18 w okolicach Olszyny, także w tym samym kierunku. Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim w pobliżu węzła Tokarnia zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa na kilometrze siódmym. Tutaj doszło do zderzenia auta dostawczego i samochodu ciężarowego. Ekspresowa siódemka jest remontowana w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Żuławy Zachód a Gdańsk Wschód. Jest dnia w kierunku Trójmiasta jest tam częściowo zablokowana i mm, pomimo, że już poranne godziny szczytu właściwie za nami, cały czas obserwujemy. Obserwujemy tam spore spowolnienia, a wręcz takie niewielkie punktowe korki. Jeszcze jedna trasa na Pomorzu, yy, trasa ekspresowa S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe. Zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Łodzi i w stronę Gdańska. 22 513 11 11 to nasz numer.